Odcinek trzydziesty drugi Adaś był tak obolały, że nie pamiętał, co jeszcze wykrzykiwała i czym groziła. W końcu uspokoiła się. Biadoliła tylko. — Jak ja się rozliczę? Przecież to sprawa sądowa. Jak się rozliczę? Po długim czasie uradzili, że z pozostałych baniek poulewają trochę mleka do tej pustej i wszystkie uzupełnią wodą. Tylko musisz milczeć jak grób, rozumiesz? Nikomu ani słowa. Na drugi dzień Adaś nie był zdolny do pracy. Powiedział, że miał wypadek. 26 kwietnia 1942 roku przychodzi list od Zbyszka z Aszhabadu. Pisze, że za kilka dni wyjeżdżają do Persji. Błaga o nasz przyjazd, Wystarał się dla nas o dokumenty wyjazdowe. Radzi, aby najpierw jechać do Semipałatyńska, a stamtąd już nas odpowiednio pokierują. Cieszymy się, że Zbyszek nareszcie opuszcza tę gościnną ziemię. A co z nami? Czy Jędruś zniesie podróż tak bardzo daleką, dwa i pół tysiąca kilometrów do granicy perskiej? Wydaje się to niemożliwe. Poza tym... Nie mamy załatwionego żadnego środka lokomocji. 9 maja będą jechały konie do Szemanajchy, więc mamusia pojedzie z Jędrusiem na prześwietlenie. Drogi są teraz nieprzejezdne. Nawet wielbłądy wróciły, tyle było wody w dolinach. Czekamy z utęsknieniem na silniejsze słońce, które osuszy drogi i nas ogrzeje. Wczoraj wynieśliśmy Jędrusia na powietrze. Bardzo się cieszył. A my dopiero teraz zobaczyliśmy jego przerażającą bladość. Upały zaczęły się nagle. W naszej lepiance drzwi są otwarte przez cały dzień, więc dym nie jest już groźny. Gospodyni buduje palenisko na stepie. Pokazuje Jędrusiowi zachodzące słońce. Spójrz, jak pięknie. Tam jest twoja ojczyzna. — Czy tam wrócimy? — pyta. — 9 maja w sobotę mamusia z Jędrusiem wyjeżdżają do Szemanajchy. Pogoda możliwa. Muszą jednak w sowchozowym zajeździe pozostać do poniedziałku. Jędruś ma wykonane prześwietlenie płuc i zostaje zbadany przez lekarkę. Honorarium wynosi pięć rubli. Mamusia prosi jeszcze o zbadanie przez profesora z Leningradu, uciekiniera, który wyraża zgodę. Jego diagnoza, zapalenie płuc, silne zaflegmienie, dziecko wymaga bardzo dobrego odżywienia i świeżego powietrza. — Tak, świeżego powietrza w lecie nie brakuje — odpowiada mama. — A dobre odżywienie? Zleca jeszcze badanie plfociny na prądki Kocha, więc muszą pozostać aż do odbioru wyniku. Profesor orzekł, że prądków nie znalazł. Każe pić szypownik, głuk i mówi, że dziecko ma szansę wyzdrowienia. Za wizytę u profesora również pięć rubli. Mamusia wraca pokrzepiona na duchu. Cieszymy się i my, że nie stwierdzono gruźlicy. Za pracę w kwietniu sadzenie ziemniaków otrzymuje trzydzieści trzy ruble, a Adaś za pasienie świń dwadzieścia cztery ruble. Dochodzą do nas wieści z frontu. Toczą się wielkie boje na terenie Rosji Europejskiej. Niemcy posuwają się do przodu. Oblężenie Leningradu trwa nadal. Podobno mieszkańcy masowo giną, brakiem żywności i opału. Mimo to bronią się bohatersko. Coraz więcej uciekinierów z Leningradu zjawia się u nas. Udało im się uciec. Przez oblodzone jezioro Ładoga. Opowiadają wstrząsające i straszne rzeczy. W maju znów jestem świniarką, a daś pastuchem. Przynoszony przez nas makuch, ukrywany za pazuchą, ratuje nas od głodu. Piętnastego maja pani Urbańska przyjeżdża z Semipałatyńska i oznajmia, że dokumenty wyjazdowe na nasze nazwiska, o których pisał Zbyszek, Dotąd nie nadeszły do polskiej delegatury. Jesteśmy poważnie zmartwieni. Co się mogło stać? Przecież poczta, jak tego doświadczyliśmy, funkcjonuje bez zarzutu. Moglibyśmy teraz wyjechać, bo jest ciepło i Jędruś czuje się coraz lepiej. Co się więc stało z naszymi papierami? Nic bliższego nie możemy się dowiedzieć. Teraz na wiosnę. Odbyła się pierwsza ewakuacja armii Andersa do Polski. Zbyszek już na pewno wyjechał. W pierwszej kolejności miały wyjechać rodziny żołnierzy, ale brak wyjazdowych dokumentów to uniemożliwia. Pani Urbańska pociesza nas, że może jeszcze przyjdą, że może zdążymy na następną ewakuację. Będziemy nadal czekać i żyć nadzieją wyjazdu. Ale pomarzyć już można teraz. Znuję więc marzenia o chlebie i o owocach, o nauce, o poznaniu innego kraju, po prostu o ludzkich, godziwych warunkach i o tym, że może właśnie tam uda się Jędrusia wyleczyć. Z darów amerykańskich otrzymujemy ciepły koc, jedną parę skarpet i rękawiczek wełnianych, ciepłe rajtuski dla Jędrusia, trzy kawałki mydła do prania, Pół litra smalcu, małe pudełeczko herbaty i czekoladę. Dziękujemy naszym bezimiennym ofiarodawcom. Bóg zapłać. W naszym sowchodzie nie ma już w ogóle młodych mężczyzn. Wszyscy są na froncie. Co z naszym wanią i co z listonoszem? Może obaj dojdą do Polski. Tak bardzo chcieli poznać naszą ojczyznę. Łączności z krajem nadal nie ma. Wojna, ciągle wojna. Dlaczego człowiek walczy przeciw człowiekowi? Dlaczego ginie tylu niewinnych ludzi, dzieci? Dlaczego tak mało miłości? Myślę i myślę. I cóż z mojego myślenia? W czerwcu mamusia pracuje przy wyrębie karagajnika. Ręce ma pokaleczone przy wiązaniu z niego mioteł. Praca ciężka, wyrąb nie jest łatwy dla omęczonych kobiet, zwłaszcza podczas upałów. Później pracuje przy wykopie gliny. Jędruś choć nie gorączkuje teraz wysoko, ale dosłownie niknie w oczach. Zaczyna mu się robić starcza buzia. Jest bardzo blady i coraz słabszy. 28 czerwca w niedzielę wyjeżdża stąd samochód ciężarowy do Semipałatyńska. Mama uzyskuje pozwolenie na wyjazd z chorym dzieckiem do lekarza pediatry. Jadą. Przeszło pięć godzin. Nocują w domu kołchozowym po cztery ruble za łóżko. Są w Semipałatyńsku przez pięć dni. Badania, prześwietlenia. Ale żadnej konkretnej pomocy leczniczej nie uzyskują Wskazania i zalecenia, podobne jak przemanajsze. W polskim komitecie mamusia dowiaduje się, że w dalszym ciągu nie ma dla nas dokumentów wyjazdowych, tak bardzo oczekiwanych i upragnionych. Jak tylko nadejdą, otrzymamy natychmiast zawiadomienie. Wracają zmęczeni, zwłaszcza jędrólek, który przytula się do mnie i cieszy się że jest już w naszym domku. Usypiamy mocno przytuleni do siebie. Jego chuda rączki oplatają moją szyję. Do Semipałatyńska wyjeżdża na stałe pani Stefania Lewicka. Ponownie otrzymujemy dary. Tym razem wspaniałe. To piękna letnia sukienka dla mnie, a także dla mamusi. Dla Jędrusia koszulka i bluzka, a dla Adasia pół buty i skarpety. Jest mydło, aż jedenaście kawałków. Z żywności osiem kilo najpiękniejszej białej mąki, pięć kilogramów ryżu i szklanka fasoli. Radości co niemiara. Moja sukienka jest pięknie uszyta i, jak to się mówi, sam raz dla mnie. Biała z dwoma pomarańczowymi pasami na przodzie, nadaje się bardzo do Kazachstanu. To ich kolor. Dziękujemy ludziom dobrej woli gdzieś w świecie, którzy przysłali nam te dary. Znów dziękujemy. W lipcu przenosimy się do własnej willi, oddalonej o jeden kilometr od centrum. Jest to bardzo mała lepianka, nad strumykiem u stóp wzgórza, na którym znajduje się osiedle kazachskie. Przylega do niej niewielki ogródek. Jesteśmy szczęśliwi. Nareszcie zamieszkamy sami. Jest to przede wszystkim ważne ze względu na Jędrusia, który nie będzie już wzbudzał swoim wyglądem litości u innych, co było dla mnie nie do zniesienia. Lepianka jest bardzo niska. Sięgamy głową niemal do sufitu, choć nie jesteśmy tacy wysocy jak Zbyszek. Izba niewielka i bardzo wąska, z jednym małym okienkiem, zupełnie jak domek krasnoludków. Do tej izdebki prowadzi dość duża ciemna sień. Można więc będzie zrobić zapas opału na zimę, orzekamy za dasiem. To znaczy, będziemy zbierać krowie placki na pastwisku i składać w naszej sieni. — Bo przydziałowych kiziaków nie wystarcza i to nas zmuszało do kradzieży. Ratowaliśmy się przed zamarznięciem, ale równocześnie narażaliśmy swoją wolność. — Słuchaj, Adasiu, o czym my właściwie rozmawiamy? Przecież już na pewno nie zostaniemy tutaj do zimy. Pojedziemy tam, gdzie wieczne lato. Czy wierzysz w to? Nie będziemy się troszczyć o opał. Będzie nam już zawsze ciepło. A może i codziennie będzie chleb? Czy naprawdę możesz w to uwierzyć? Ale na razie jesteśmy tutaj. Robimy zadasiem remont we własnym zakresie. Podłogę i ściany wylepiamy świeżą gliną. Myje okno. W końcu przenosimy od Leonowej nasz dobytek. Dwie nadwątlone prycze. Dwa wiadra, dwa czoguny, miednice, cztery miski, cztery kubki, drewniane łyżki, nóż, dwa koce. tobołek z rzeczami i nasz wielki skarb. Trochę mąki i ryżu, pozostałych z otrzymanych niedawno darów. Nie mamy stołu ani taboretów, ale za to będziemy mieszkać sami. Sami we własnym, z trudem zdobytym pałacu. Ponieważ jest upalnie, podłoga i ściany szybko wysychają. Ustawiamy prycze, kładziemy na nie worki napełnione wiórami, nakrywamy kocami i posłania gotowe. Na ścianie wieszam obrazek Matki Bożej Kochawińskiej i świętego Andrzeja Boboli, patrona naszego Jędrusika oraz niewielki krzyż z deseczek, zrobiony przez Adasia. Na półce przy oknie... Stawiam krucyfiks z Poznania, który jest zawsze z nami i dzieli nasz los. W sieni jest tak zwana kuchnia letnia, po prostu mały piecyk z kilku cegieł z płytą kuchenną. Zapalam burzani i stawiam czogun z wodą. Piecyk dymi niemożliwie, ale już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, choć oczy porządnie pieką. Mimo wszystko jest jakoś milej. Nawet Jędruś cieszy się naszą nową sytuacją. Postaramy się o pracę na różne zmiany, żeby chore dziecko nie zostawało nigdy samo. A więc i na pastwisko. Po opał będziemy chodzić osobno, około czterech kilometrów stąd. Upał niesamowity. Zbieram do worka krowie placki i uginam się pod ich ciężarem. Gorąco od tego worka na plecach, jestem spocona i brudna z obolałą szyją. Ale po powrocie radość, bo opału z każdym dniem przybywa. Postanawiamy nanosić tak dużo, ile tylko się zmieści. Nawet Jędruś nas podziwia i pyta, czy nie jesteśmy za bardzo zmęczeni. Po umyciu się w strumieniu wypoczywam. — Rośnie tam kilka drzew, które dają kojący cień. Siadam pod nimi, zanurzam nogi w wodzie i rozmyślam. A także piszę swój pamiętnik. Po prostu nasze codzienne tutaj przeżycia i trochę nieudolnych wierszy. Ale to wpisanie daje mi jakieś odprężenie i zadowolenie wewnętrzne.